No i też dla jednego ze starszych polskich podcasterów, parę dni temu skończył 40 lat, oczywiście pichąt wszystkiego najlepszego, mam nadzieję, że sobotnia impreza była naprawdę fajna, żałuję, że nie mogłem być, no, może tego nie słychać po moim głosie, ale jeszcze parę dni temu nie byłem w stanie wydusić z siebie żadnych przyzwoitych dźwięków dlatego nie mogłem być na imprezie, no bardzo żałuję. E, no dobrze. E... Cieszę się, że w końcu mogę znowu być przed mikrofonem i gaworzyć sobie troszeczkę do Was i że mnie słuchacie. Przede wszystkim no, chciałem wam, wam bardzo podziękować za, za to, że mój podcast Polski Detroit w którymś momencie w tamtym tygodniu znalazł się w czołówce polskiego iTunes. Ostatni epizod, w którym mówiłem o tablecie Kindle Fire był najlepszym epizodem E, najbardziej, najczęściej słuchanym epizodem podcastu w całym polskim iTunes, a cały podcast Polski Detroit był drugim e, jeśli chodzi o ściągnięcia podcastem też w iTunes, nie epizodem, tylko całym podcastem. Także bardzo, bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. Jeszcze ze spraw podcastowych, no jak wiecie, mój podcast w tamtym roku zdobył European Podcast Award w kategorii osobowość. Jeszcze raz dziękuję. W tym roku myślałem, że Polski Detroit też będzie brało udział w konkursie, ale zasady European Podcast World troszeczkę się zmieniły i mój podcast nie może w tym roku brać udziału w konkursie. No ale oczywiście bardzo miło zostałem zaskoczony przez organizatorów. Zostało mi zaproponowane został mi zaproponowany udział w jury oceniającym polskie podcasty. Także już najprawdopodobniej od stycznia zaczną się prace w jury. Zostałem członkiem tego jury. Bardzo się cieszę. No i też uważam, że to jest jakieś wyróżnienie dla mnie, dla mojej skromnej osoby jak i dla całego podcastu. Ze spraw jeszcze o których taki szybki, krótki update, szybkie jakieś tam uaktualnienie. Euro 2012 organizowane przez UEFA. Jak wiecie, zostałem zaakceptowany jako wolontariusz. Niestety moja pierwsza opcja współpraca z UEFA na zasadzie miesięcznego pobytu w Warszawie i pracy 8 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, no niestety nie będzie mogła być sfinalizowana dlatego, że no po prostu nie mogę tyle czasu być w Warszawie i inne obowiązki no też nie pozwalają na to, żebym był aż tak zaangażowany w tą imprezę. Musiałem być zmuszony, zostałem do tego, by wykorzystać moją drugą opcję. Będę coś innego robił, ale nadal będę pracował z ramienia UEFA właśnie przy organizacji Euro 2012 nie jako wolontariusz miejski, tylko właśnie jako wolontariusz UEFA. No i kolejna rzecz też związana z piłką nożną i właśnie z Euro 2012. Jeden ze słuchaczy mojego podcastu, Tomek Dzwonkowski. Przy okazji gorące pozdrowienia. Po wysłuchaniu mojego podcastu na temat wolontariatu na Euro też zgłosił swoją kandydaturę. Też wziął udział w procesie rekrutacyjnym. No i mam nadzieję, Tomek, że że już niedługo dostaniesz e-mail od UEFA i też będziesz zaangażowany w tą imprezę, no nie w Warszawie tylko we Wrocławiu Tomek zresztą przysłał mi zdjęcie z Wrocławia z rozmów, które przeprowadzał z rekruterami UEFA to zdjęcie oczywiście będziecie mogli zobaczyć na polskiedetroit.com Małe filmy było to cotygodniowy podcast o kinie i telewizji filmy, seriale nowości i klasyka. Zapraszamy co tydzień na małefilmidło.pl. Podcast Małe Filmidło. Oczywiście zapraszam do słuchania. E, zapraszam w ogóle do słuchania wszystkich polskich podcastów. Jest, są ich setki. Na pewno coś znajdziecie ciekawego dla siebie. Wpiszcie do Google hasło podcast, e, czy podcasting, e, i wyskoczy Wam e, masa fajnych e, polskojęzycznych e, podcastów. Zapraszam serdecznie. Naprawdę warto dzisiaj o bardzo ciekawym projekcie w sumie możliwe, że znacie stronę Kickstarter. kickstarter.com strona skupiająca ludzi z pomysłem, ludzi którzy chcą realizować jakieś swoje pomysły, projekty i po prostu jedyne czego im brakuje to pieniądze no i właśnie na tej stronie możecie przeczytać o ciekawych projektach, możecie pomóc finansować te projekty naprawdę strona jest warta odwiedzenia i, i częstego e, wracania e, do niej, dlatego, że e, są tysiące różnych e, ciekawych e, pomysłów ludzi i, i e, no i zresztą ja sam e, kilka dni temu przeglądając tę stronę e, znalazłem e, podstronkę Detroit and Woods Solution for Post-Industrial Cities Film. E, film e, dokumentalny na temat Detroit w Michigan. I Łodzi w Polsce. Pozwolicie, że przeczytam Wam o co chodzi dokładnie w tym projekcie właśnie z tej strony. Wiem, że możecie znaleźć to na internecie, no ale w sumie teraz na internecie to wszystko można znaleźć i tak naprawdę to do każdej jednej kwestii można powiedzieć, po co o tym mówisz i tak i tak można to znaleźć na internecie. No ale myślę, że nie tylko ci, którzy siedzą przed komputerem właśnie w tym momencie mnie słuchają, ale na przykład ci wszyscy, którzy jadą tramwajem albo autobusem, macham do Was rączką, pozdrawiam Was, też są i, i, i myślę, że... Też chcieliby usłyszeć, niekoniecznie muszą przeczytać. Okej. Okay. Detroit, e, Detroit jest miastem znanym wielu ludziom na całym świecie. Nazywane arsenałem demokracji w latach produkcji samochodów zostały dotknięte bezrobociem, zmniejszeniem się populacji oraz zasobów miejskich wraz z upadkiem aktywności przemysłowej. Detroit nie jest jednak jedynym miastem cierpiącym wskutek postindustrialnych nieszczęść rujnujących y, ekonomię. Polskie miasto Łódź, znajdujące się w pobliżu Warszawy, posiada podobną historię. Będąc niegdyś jednym z największych europejskich producentów tekstyliów, nazywana również Polskim Manchesterem, Łódź padła ofiarą postindustrializacji wraz z upadkiem Związku Radzieckiego i zatrzymaniem eksportu tkanin z Polski do Rosji. Przemysł załamał się i pozostawił miasto borykające się ze zmniejszeniem populacji, bezrobociem i innymi bardzo podobnymi w swej naturze czynnikami do tych w Detroit podczas gdy miasta na świecie prą naprzód wraz z rozwojem globalizacji ekonomicznej w obszarach specjalizacji narodowych lub lokalnych, istnieje wiele miast, w których pod wpływem podobnych okoliczności konieczne jest wprowadzenie innych, nowych idei niż te, na których owe miasta wyrosły. W Stanach Zjednoczonych miasta położone wzdłuż Rust Belt, czyli Buffalo, Youngstown, Baddock, zostały, zostały zmuszone zostały zmuszone do porzucenia swojej przemysłowej przeszłości i koncentrowania się na nowych celach w pogoni za poprawą nadwyrężonych, nadwyrężonych ekonomii i narastających potrzeb swoich populacji. Wiele miast w Europie boryka się z podobnymi problemami. Co mogą zrobić te miasta, aby zredefiniować swój wizerunek? W jaki sposób mogą to zrobić? Jakie ludzkie cechy mogą im dopomóc w wyrwaniu się z takiego trudnego okresu? Jak wyglądają takie zmiany? Jakie niosą za sobą konsekwencje? Ten dokument odnosi się do zadanych pytań w kontekście miast Detroit i Łodzi. Poprzez konstruktywne i pozytywne podejście film zabierze widza w fascynującą podróż przez odkrywane na nowo tożsamości miast za pomocą analizu, analizy czynników ludzkich i ekonomicznych, które je napędzają. Wywiady z miejskimi oficjalami, urbanistami, przedsiębiorcami oraz lokalnymi artystami pokażą wiele różnych perspektyw na renowację i redefinicję tożsamości miejskiej. Podczas gdy miasta opowiadać będą swoje historie, Globalna widownia będzie mogła zobaczyć, co w takich przypadkach działa, a co nie oraz co najważniejsze, może zdać sobie sprawę z ogromnego potencjału wszystkich tych zapomnianych miast dzielących to samo wyzwanie. A, brzmi ciekawie moim zdaniem. Mam nadzieję, że już niedługo coś się ruszy, jeśli chodzi o ten film, czyli już coś będzie nagrywane, już coś będzie robiony bardziej konkretnego. No wiadomo, że teraz są zebrane już pieniądze, także nic nie pozostaje twórcom tylko działać. Ja mam nadzieję, że z Filipem Lowry, który mieszka w Detroit, będę mógł na ten temat porozmawiać. Jeśli nie z nim, to z ludźmi, którzy są w Łodzi i, i tutaj w Polsce będą w jakiś sposób też pracować nad tym Projektem. Strona oczywiście już istnieje. Bardzo ładna, bardzo ciekawa. Niesamowite grafiki, też fajne koszulki można sobie kupić z tym projektem. Oczywiście link znajdziecie na polskiedetroit.com Myślę, że ciekawa sprawa. Myślę, że ciekawy projekt już naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy coś więcej będę mógł Wam powiedzieć na temat właśnie tego projektu. Hi, this is Dick Burton and you listen to Polish Detroit Podcast. Jak już widać, słychać i czuć, styczeń zbliża się wielkimi krokami. Na styczeń w Detroit to przede wszystkim targi samochodowe. W tym roku po raz kolejny dostałem akredytację dla dziennikarzy, by móc przeprowadzać relacje z North American International Auto Show. Oczywiście tą relację usłyszycie w podcaście Polskie Detroit, a jeśli chodzi o no, same Detroit, o to, co się dzieje w mieście, no dawno o tym nie mówiłem i za każdym razem, kiedy myślę o podcaście i o tym, co będzie w następnym odcinku, obiecuję sobie, że muszę powiedzieć o mieście, muszę powiedzieć o tym, co się dzieje, dlatego że dawno tego nie robiłem. Także dzisiaj Detroit i rzeczy dobre i mniej dobre związane z miastem. Pamiętam jak przyjechałem do Stanów, moje pierwsze mieszkanie mieściło się przy ulicy Eldridge i nie było to w Hamtramck w polskiej dzielnicy, tylko było w Detroit, także mój pierwszy adres, który miałem w prawie jazdy to właśnie Detroit, Michigan i nikt mi nie zarzuci, że nie mieszkałem nigdy w Detroit, bo mieszkałem bardzo krótko, pół roku, ale rzeczywiście miałem adres miasto Detroit. Zresztą z kim nie rozmawiacie, jeśli kiedykolwiek, gdziekolwiek będziecie rozmawiać z kimś, kto mówi, że urodził się, czy, czy wychował, czy mieszkał w Detroit, jest duże prawdopodobieństwo, że tak naprawdę wychował się na przedmieściach w jakimś małym miasteczku, nigdy nie miał adresu w Detroit. Ludzie mówią, że są z Detroit, ale tak naprawdę są, nie wiem, ze Stemming Heights, czy Clinton Township, czy z Warren a w Detroit tak naprawdę nigdy nie mieszkali. Ja mieszkałem, e, tak jak powiedziałem, krótko. E, I dlaczego w ogóle taki dziwny wstęp robię? Dlatego, że e, piekarnia, w której zawsze kupowałem bułeczki, pączki i inne słodkości, która mieściła się e, zaraz przy moim mieszkaniu, E, niestety 12 listopada została zamknięta po 100 latach e, e, swojej działalności w mieście właśnie Hamtrem i w Detroit. E, serwowano tam przede wszystkim pączki, ciastka e, i inne e, słodkości, wypieki. E, przez ostatnie 25 lat pani Rose e, Georgieski była właścicielem. E, pamiętam jak dziś e, w tej właśnie e, New Deluxe Baker kiedy wracałem wieczorem z pracy, czy to była godzina ósma, dziewiąta, czy to była, nie wiem, trzecia nad ranem w sobotę, zawsze można było bocznym wejściem wejść do piekarni i facet ludzi, którzy tam pracowali poprosić o to, że o sprzedaż bułeczek, no i co najciekawsze, no ci piekarze zawsze mieli jakieś tam dziwne rzeczy na swoich rękach, a to jakąś masę cukrową, a to... Jakiś, jakieś ciasto drożdżowe, no i nigdy oczywiście nie mogli przyjąć pieniędzy, nigdy nie mogli nałożyć tych bułeczek, więc mówili proszę połóż pieniądze na stole, tam są torebki, tam są bułki, bierz ile chcesz. I tak sprzedaż w tej piekarni wyglądała. Oczywiście co roku na Pączki Day, czyli na tłusty wtorek, nie czwartek, tylko tłusty wtorek, kilometrowe kolejki, telewizja. No i rzeczywiście ta piekarnia już na stałe pasowała się w krajobraz miasta Hamtremik, no ale niestety coraz mniej klientów, a także kłopoty zdrowotne męża, właścicielki zmusiły ją do tego, by pożegnać się z Hamtremik, pożegnać się ze swoimi klientami i po stu zamknąć tą piekarnię. Bardzo jest to smutne, bo z rozrzewnieniem wspominam te chwile, kiedy, kiedy tam przychodziłem wieczorami i kupowałem moje bułeczki czy chleb świeżutkie prosto z pieca, no a teraz niestety świadomy, że tej piekarni już nie ma no niezbyt dobrze mnie nastraja, no ale niestety Detroit się zmienia, świat się zmienia i, i, i różne mniej lub bardziej zastanawiające rzeczy no, mają wpływ na to, że Nasz krajobraz w mieście Detroit tak, a nie inaczej wygląda. Przeglądając ostatnio, ostatnio no wczoraj czy przedwczoraj najnowsze wydanie The Economist, nadziałem się, wpadłem na artykuł zatytułowany, zatytułowany Nowhere to Run. Mówiący o tym, że Detroit jest na granicy bankructwa. Sam początek tego artykułu. W, w latach 60. pierwsza piosenka, która była hitem i która pochodziła z wytwórni Motown pod wodzą Berego Gordiego, była to piosenka Money, that's what I want. I to chyba powinno być hymn dla obecnego. Detroit. 6 grudnia Michigan, stan Michigan rozpoczął pierwsze kroki ku temu, żeby stan przejął miasto Detroit. Będzie to największe amerykańskie miasto, które zostało przejęte przez stan. Co to w ogóle znaczy przejęte przez stan? No cóż, procedura jest taka, jeśli władza lokalna, władza miejska nie radzi sobie ze swoimi problemami, wtedy stan, władze stanowe, gubernator mogą wyznaczyć tak zwanego emergency manager, czyli takiego menadżera, który będzie zarządzał, zarządzał miastem na czas wyjścia z kryzysu. No w Detroit jest naprawdę źle. Naprawdę dziura budżetowa jest niesamowita. Burmistrz Dave Bing ostatnio powiedział, że pieniądze w Detroit w 2012 roku skończą się już w kwietniu. Po kwietniu 2012 nie będzie pieniędzy na wypłaty dla pracowników miejskich. Także nie wiem, jaka jest przyszłość przed moim miastem. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale przez te wszystkie lata, no, było źle. Ale teraz jest naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo źle. E, nawet jeśli The Economist, tak naprawdę no, duża gazeta, która e, niezbyt często pisze o Detroit, e, chociaż zdarza się, e, pisze właśnie o kryzy kryzysie fiskalnym, no to naprawdę e, możemy się spodziewać najgorszego. Z większych miast, które, które mają takiego emergency managera, to przede wszystkim Flint, miasto kiedyś, może nie kolebka motoryzacji, ale też bardzo, bardzo związane z motoryzacją, zresztą to miasto mogliście oglądać. W jednym z filmów Michaela Moora, Michael Moore ten reżyser bardzo kontrowersyjny właśnie on pochodzi z Flint i właśnie on na temat swojego miasta jeden z swoich pierwszych filmów stworzył filmów, które później mu przyniosły naprawdę dużą, duży szacunek wśród amerykańskich i nie tylko widzów. No a teraz Detroit. Jest naprawdę źle. Ja mam nadzieję, że w którymś momencie no chyba to już nie jest, to jest już nieuniknione, żeby taki emergency manager znalazł się w Detroit. No ale niestety rolą takiego menadżera jest to, żeby jak najszybciej zredukować dziurę budżetową i żeby jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby było w mieście lepiej, żeby ten budżet wyprostować. Wiadomo, że dużo ludzi straci pracę Dużo ludzi będzie niezadowolonych z cięć budżetowych, no ale niestety przez te wszystkie lata takiej beztroski teraz chyba przyszedł czas także dla Detroit, żeby te wszystkie sprawy poregulować. Podcast Polskie Detroit. Od ponad 5 lat w Twoich słuchawkach. Uh, P. www.polskiedetroit.com a dzisiaj na sam koniec podcastu polecam wam film, który znalazłem na YouTube. Link dostałem od jednego ze słuchaczy polskiego Detroit. Seria nazywa się American Me. Opowiada ten odcinek o młodym chłopaku z przedmieścia Detroit, który pojechał do, do Detroit, do samego miasta Detroit. No i tam niestety przeżył w cudzysłowie oczywiście przygodę swojego życia. Chłopak nazywa się Rosy Capiccioni, a Sam film składa się chyba z dwóch czy z trzech części. Jest w całości na YouTube. Linki oczywiście znajdziecie na polskiedetroit.com E, zostawiam Was z tym, z tym filmem, e, pozdrawiam wszystkich, e, trzymajcie się ciepło, e, mam nadzieję, że jeszcze przed świętami się usłyszymy. Na razie, hej!